Mam na imię Celina, jestem alkoholiczką. Mam ogromną przyjemność bycia z Wami. Nie ukrywam, że pojawiło się tak wiele nowych imion. Właściwie nikogo nie znam, ale w sercu mam oczywiście świadomość wielką, że ja po prostu jestem, jestem wśród swoich i jestem, w, wydaje mi się, że w odpowiednim miejscu wydaje mi się cały czas, bo z jednej strony nie dowierzam, z drugiej strony jestem świadoma i jestem świadoma pierwszego kroku, jestem świadoma swojej bezsilności, jak również tego, że jestem zdeterminowana do tego, żeby opowiedzieć coś na temat mojego ósmego kroku, ale zanim wejdę w temat ósmego kroku, to tak jak moja sponsorka mi mówi, leć po kolei, więc opowiem coś o sobie, Mieszkam w Łodzi z rodziną, z dziećmi, z chorą mamą i mój 44-letni wiek wskazuje na to, że z pewnością dużo się wydarzyło. Za to moja, moja data trzeźwości to jest 12 września 2020, czyli na zegarze jest około 530 dni trzeźwości. Mówię dlatego, że to są poniekąd ważne liczby na dzień dzisiejszy, tak? bo dzisiaj ja jestem trzeźwa i dzisiaj sprawdziłam tą, tą swoją datę trzeźwości, w sensie policzyłam, ile, ile to jest tych dni trzeźwości na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o moją sponsorkę, sponsorką moją jest Sydney Skakowa. i to jest moja druga sponsorka. Jeżeli chodzi o moją, moją pierwszą sponsorkę, zaraz do tego również przejdę. Pierwszy program, który robiłam ze, ze moją sponsorką z Łodzi, był to program przeprowadzony bardzo szybko, bardzo dokładnie, bardzo technicznie. Drugi program z Sydney przechodziłam również bardzo dokładnie, ale bardzo duchowo. I program zrobiony z Sydney, jak i codzienne go utrwalanie no daje mi tak naprawdę to, to, to, że mogę z powodzeniem powiedzieć, że ten moment, w którym jestem teraz, to jest moment spokoju i równowagi, ale oczywiście bywają sytuacje, w których bardzo potrzebuję pomocy innych i bardzo potrzebuję pomocy Boga. Wrócę teraz szybciutko do takich, takich tematów związanych z, moim, z moją karierą alkoholową, a mianowicie jestem z alkoholem zaprzyjaźniona od 15 roku życia, bym powiedziała dużo wcześniej, ponieważ tak naprawdę zaczęłam testować środka, który był moim lekarskim, czyli neospazminą właśnie jeszcze w szkole podstawowej i ten alkohol wyrządził mi, wyrządzał mi tak naprawdę co chwilę nowe doznawałam nowych pojęć ubezwłasnowolnienia. Nie będę oczywiście opowiadała o tym momencie, za to ten moment najgorszy to były trzy ostatnie lata mojego, mojego picia, czyli to był od czterdziestych urodzin właściwie mojego życia, kiedy okazało się, że najkochańsza osoba w moim życiu, a mianowicie tato, odszedł. Ja sobie zupełnie wtedy nie mogłam poradzić, oczywiście nie zdaniem na niego całej tej odpowiedzialności za to, co się potem ze mną stało, za to, że rzeczywiście... Według mnie to był moment no, mojego bardzo głębokiego pogłębienia w, w temacie alkoholowym. Jeżeli chodzi o stwierdzenie, ponieważ ja nigdy nie byłam na żadnym detoksie, nigdy nie byłam na żadnej terapii. Ja byłam głęboko uzależniona, ale ja w domowych pieleszach radziłam sobie sama. Ostatnie trzy lata, pozostawiając tutaj chorą mamy właściwie i rodzinę, Jechałam po śmierci, właśnie ojca, do tego jego domu, i tam uprawiałam zapijanie się na śmierć. Nikt nie był w stanie przekierować mnie na detoks, jak również na terapię, ale zdarzył się ten właśnie pamiętny dzień, w którym doszło do, do ujawnienia mojej choroby. Mianowicie zadzwoniłam do najbliższej swojej siostry, przekazała mi informację, dosłownie przekazała mi informację, że jestem. Bezfilna, chociaż nie wiedziałam, co to słowo oznacza i że bardzo proszę o pomoc. I zostałam przekierowana do dziewczyny z Łodzi, która zadzwoniła do mnie i to tak szybko się potoczyło, to bardzo tak szybko się potoczyło, że ja właściwie po dwóch dniach zostałam przywieziona do domu, przetrzymana, ubezwłasnowolniona, że tak powiem i w poniedziałek przekazana na salę meetingową, gdzie zostałam już odebrana przez wspólnotę. I to był pierwszy meeting, to było pierwsze spotkanie z ludźmi, którzy otoczyli mnie ogromnym zainteresowaniem, opieką i miłością i czułością. I to był pierwszy dzień mojej tak naprawdę, pierwszy dzień mojej trzeźwości, powiedzmy. Tak to wyglądało. Nie, nie patrząc na nic innego, wiedziałam, że to jest wszystko ukierunkowane po to, żebym ja mogła zdrowieć. Moja rodzina przyjęła mnie do domu, oczywiście powiedziała, że jeżeli ja tym razem podejdę do sprawy poważnie i jakby zrobię wszystko, żeby zacząć zdrowieć, to mogę pozostać w domu i mogę być z nim blisko. Bardzo poważnie zaczęłam podchodzić do wszelkich spraw, które przekazywane były mi na meetingach. Bardzo szybko wyszłam na program. Moja sponsorka bardzo mnie mocno prowadziła przez pierwszy miesiąc sugestii i bardzo byłam zaangażowana w wykonywanie właśnie tych sugestii i wszelkich moich obowiązków dotyczących bycia trzeźwą, trzeźwą, anonimową alkoholiczką, jak również trzeźwą mamą. Przeszłam przez kroki, tak jak mówię, bardzo, bardzo, szybko, bardzo szybko i bardzo progresywnie dbałam o to, abym nie pominęła niczego. Moja lista czwórek była bardzo bardzo szczera, ja napisałam powieść, a jak nie trylogię, ale to jest czas do mówienia na temat ósemek. Dla mnie w ogóle sam, sam, sam proces kroków to, to jest naprawdę wzruszająca i fascynująca przygoda. Dowiedziałam się mnóstwo rzeczy o sobie samej, mnóstwo uczuć i emocji towarzyszyło mi, oczywiście to były szalone emocje, jestem szaloną alkoholiczką, ale mogłam chociaż ich dotknąć, tak, mogły zostać one ocenione tak naprawdę z trzeźwego punktu widzenia, ale najpierw musiałam się cofnąć, żeby być tu, gdzie jestem teraz, musiałam cofnąć się i przejrzeć nie tyle co swoje wady, zalety, co swoje urazy, co wszystkie te ciemne Części, gdzie tak naprawdę bardzo mi było niewygodnie i nie na rękę odkrywać to, co próbowałam skutecznie zakopać. To trzeźwienie moje to było przecież bardzo krótka sprawa, ten miesiąc sugestii. Ja byłam na czwórce już po półtora miesiąca, więc dwa i pół miesiąca trzeźwienia to było bardzo niewiele, jak na zrobienie tych czwórek, po czym tej, tej ósemki, więc dla mnie to wszystko się działo bardzo szybko. Ja, ja byłam troszkę w bajkowej krainie. Brakowało też tego, że tak powiem, zmeczowania z Bogiem, ponieważ jestem osobą praktykującą może nie na tyle, na ile bardzo wierzącą w Boga, więc mnie ten Bóg w tym pierwszym programie jakoś nie zmeczował się z tym programem dopiero w tym drugim programie moja sponsorka powiedziała mi, że to właśnie jest główny sens tego programu, że to jest projekt na życie, że to jest odnalezienie relacji z nim, że, że to jest fascynujące i to jest myślą przewodnią tej książki, tak? A że aspekt picia to jest dodatkowy aspekt, w którym ja, ja to jest dopiero początek, czyli picie, zaprzestanie picia jest dopiero początkiem tego wszystkiego, co dalej ja muszę wykonywać jako moje właśnie obowiązki trzeźwej osoby, trzeźwej alkoholiczki. Czyli to, co tak naprawdę zrobiłam już na czwartym kro kroku, ósemka, czyli to jest to, co zrobiłam na czwartym kroku, ale teraz muszę zrobić to jeszcze ze zdwojoną siłą. Czyli e, zaprzyjaźnić się e, e, z moimi lekarzami e, lekarzami, czyli moim Panem Bogiem, który jest przy mnie, e, z moim sponsorem, e, który czuwa obok mnie, nawiguje, ja mam się podejść takiej duchowej chirurgii, czyli pierwszą kwestią jest tak naprawdę wybaczenie sobie po to, żeby w ogóle wpuścić jakąkolwiek świadomość do tego, że ja jestem zraniona, że ja czuję się zraniona, a poprzez właśnie analizę tych stosunków z innymi wydobyć właśnie informacje o naszych własnych problemach. No i się pojawia oczywiście bardzo ważna kwestia, czyli kwestia zadośćuczynienia krzywdzenia i uzdrawiania, bo zadośćuczynienie uczynienie, bardzo mocne religijne słowo, bym powiedziała, złagodzone przez podpowiedź mojej sponsorki, że to jest nic innego jak naprawienie relacji, czyli ja mam, ja, ja rzeczywiście robiąc po raz pierwszy tą ósemkę, czyli po raz pierwszy robiąc mówię o dziewiątce, tak, i w ogóle o ósemce, ja byłam ja wiedziałam, że to jest zaducie uczytyń, to jest przeproszenie za krzywdy wyrządzone, ale y, y, y, drugim razem, kiedy robiłam te dziewiątki i ja, y, y podchodziłam do tej, do tej ósemki, y, to ja musiałam sobie zdać mocno sprawę, że to jest naprawienie relacji, że, że ja to bardzo głęboko i dogłębnie zrozumiałam. Tak? Ja, ja musiałam zrozumieć też, co to jest krzywdzenie, że krzywdzenie jest to kaleczenie ludzi fizycznie, umysłowo i duchowo. Ja musiałam też mieć świadomości czym jest to uzdrowienie, że, że uzdrowieniem jest nic innego jak, jak zobaczenie swojej wrażliwości emocjonalnej, pogłębienie stanu, w którym jestem, albo, albo po prostu ta uważność, tak? uważność, co się ze mną dzieje wiedziałam też o tym, że nie uzdrowieję tych, tych relacji zarówno innych, jak i tych swoich relacji, które planuję uzdrowić. Jeżeli będę miała świadomość tego, że, to, że te wszystkie bóle, które przeżywam i te wszystkie rozterki, to co narobiłam, że to są takie tak naprawdę bóle wzrostowe, że, że właśnie moje serce będzie rosło właśnie wtedy, kiedy będzie pogrążone w bólu i potem pobudzi się i przebudzi się i odkryje tak naprawdę później, dlaczego, do czego była mi ta lekcja bardzo potrzebna, więc e, szczy, szczególnie, e, sz, szczególnie serdeczny był ten krok dla mnie, dlatego, że e, ja mogłam e, e, dotknąć czegoś najbardziej ciemnego, e, czegoś, do czego nigdy nie sięgałam aż tak bardzo głęboko i potem by móc w dziewiątce na kolanach, e, móc porozmawiać e, e, i czule e, wyznać tak naprawdę w większości przypadków, bo nie wiedziałam, od czego w ogóle zacząć. To, to Bóg oczywiście mnie prowadził, nigdy się nie płaszczyłam, tak jak jest napisane w wielkiej księdze, ale z czułością podchodziłam do każdej relacji, do każdej rozmowy. I oczywiście zostałam przyjęta bardzo pomyślnie. Za to jeszcze jest ten moment, oczywiście nie udało mi się, oczywiście mówię, bo są tematy, których jeszcze mi się nie udało zrobić, e, zamknąć i, i porozmawiać. Są właśnie te typowe e, re, relacje z urzędami skarbowymi, z komornikami, których mam mnóstwo oraz właśnie z moimi wierzycielami. I, e, i kiedy właśnie padło pytanie e, na, na ósmym kroku z moją sponsorką, ja mówię i powiedz mi, błagam Cię, co, co ja mam zrobić z tymi, z tymi sytuacjami? Jak to? Dzwonić do nich e, i pozwolić im decydować, no kurczę, jak usłyszałam e, tekst w postaci właśnie pozwolić im decydować, e, to mi się e, e, częściowo znowuż e, powróciło do przeszłości, jak to ja mam im pozwolić. No wakt, kurczę, muszę sprzątnąć swoją stronę ulicy, muszę zadbać o swoje, e, o swoje ważne e, rzeczy, ale przecież ja nie robię tych dziewiątek od siebie, tylko, e, tylko ja mam, ja mam zrobić... Ja mam naprawić relację, żeby ta osoba spoglądając na mnie mogła powiedzieć chodź, zapraszam cię na kawę i ja mam to zrobić właśnie z, z tymi wszystkimi wierzycielami, których mam i nagle mówię, nie, nie, to zostawiam na później, ale, ale jest dokładnie napisane, że mamy się szybko wziąć do działania, nie mamy opóźniać, więc yy, yy, kiedy nie mam gotowości, oczywiście na kolanach proszę Boga o to, żeby dał mi gotowość do wykonania tych, tych, tych, tych, tych dziewiątych czy tych dziewiątych, tych ósemek, które ja powinnam e, zrobić w pierwszej kolejności i które mi się udadzą. E, proszę o prowadzenie, proszę o nakierowanie, także ja, ja, nie, ja nie robię tego sama, ja jestem cały czas w pokładzie z Panem Bogiem. E, co ja chciałam powiedzieć jeszcze, chciałam e, e, powiedzieć o to, że mam tą świadomość i miałam ją zawsze, że e, powinnam się troszczyć o ludzi ponieważ ludzie są podatni na pęknięcia. I był taki moment, w którym nie to, że miałam w dupie pewne relacje, tylko byłam tak zamroczona alkoholem, że myliłam prawdę z fałszem. Nie mogłam, kil, kilka dni trzeźwości nie sprawiało, że byłam poczytalna. Nie umiałam nigdy tej trzeźwości utrzymać na tyle długo, żeby poczuć E, tą głęboką świadomość, że ja mam się troszczyć o nich, że ja mam e, robić im dobrze, że to jest mój cel, że jestem dzieckiem Bożym, że, e, że zostałam e, na, ten, na ten świat tutaj sprowadzona po to, żeby służyć innym. E, ja bardzo często w moich, e, bo ja prowadzę dziennik od momentu, kiedy się nauczyłam pisać ja bardzo często pisałam w tym dzienniku, Panie Boże, jak mogę Cię służyć, do czego ja służę, Boże, jak mogę Ci służyć i ja nie wiedziałam, że będąc w AA, E, że ja będę to też pisała tylko w tym już wydaniu e, zgodnie e, z dziesiątym krokiem tak, z modlitwą dziesiątego kroku I, i mnie się bardzo pięknie ten Bóg i te moje, e, moje ukochanie Boga e, zmeczowało razem z AA e, i ja teraz jestem taka w pełni e, w pełni kompletna bym powiedziała jeżeli chodzi o, o, o, te, o te zasady nasze, nasz, nasz przepis e, e, programowy dwunastu kroków i, i tego Pana Boga, ale są sytuacje, które cały czas wymagają ode mnie bardzo dużej aktywności właśnie krokowej. Dotyczy temat mojej mamy, ponieważ moja mama ma, ma tą niezwykle szalenie okropną chorobę Alzheimera i jestem, i czuwam, i gdyby nie ta moja trzeźwość, nie pomogłabym mi, ale... To są właśnie te sytuacje, które cały czas, te nerwy, te spowodowane właśnie jej niemocą, jej, jej niepoczytalnością umysłową e, powodują właśnie te wszelkiego rodzaju problemy, e, nerwy. Często płacze, często krzyki i ja, gdyby nie ten program, słuchajcie, gdyby, gdyby nie e, uważność e, e, moich e, ludzi, z którymi chodzę na meetingi, to, że się nie pojawiam. To, że nie odbieram telefonów i ich dzwonienie, ich troszczenie się o mnie, tak? ich pytanie, celi co jest, co się dzieje. I choć wszyscy wiedzą, że mam taką sytuację, że ta choroba po jest postępująca i progresywna. I ja też wiem, co ja powinnam robić w tych sytuacjach, to, to ja jestem człowiekiem i, i niektóre sytuacje zawodzą. E, eh uh...